Otwórzmy proszę drugą Księgę Samuela, piąty rozdział, wiersz XXII. Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy poprzednie wiersze, które opisują przełomowe zwycięstwo armii Dawida walczącej pod Bożym sztandarem. Nad zastępami nieobrzezanych filistynów. Wierz 20 mówi o tym, jak pan przełomów przełamał nieprzyjaciół Dawida. Jak przełamują się wody, jak rwąca rzeka, która niszczy Tamę, filistyńskie zastępy zostały rozgromione i rozproszone. Ale nie na długo. Pozbierali się, przegrupowali. Zaciągnęli nowych żołnierzy, zwołali na radę wojenną i ponownie nadciągnęli, by walczyć. Słowo Boże mówi w liście Jakuba w czwartym rozdziale i siódmym wierszu: Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A więc mamy obietnicę, że diabeł ucieknie, gdy poddamy się Bogu i przeciwstawimy się. Ale nie mamy obietnicy, że już nie wróci. Raczej powinniśmy spodziewać się, że wróci. Że tylko czeka na kolejną okazję, aby nas podejść. Kiedy Pan Jezus po 40 dniach na pustyni był kuszony przez szatana i pokonał go, czytamy, że diabeł odstąpił od niego do pewnego czasu. A więc to nie było jedyne kuszenie Jezusa, było wiele innych o których już tak szczegółowo nie czytamy. Z pewnością ten dzień, gdy Pan Jezus szedł na Golgotę, był największym wyzwaniem i największym bojem z mocami ciemności. A więc i my musimy liczyć się z tym, że gdy odniesiemy zwycięstwo, kiedy pytamy się Boga i Bóg nam pokaże drogę i pójdziemy posłusznie tą drogą i doświadczymy Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, nie możemy spocząć na laurach. Nie możemy już teraz do końca życia wspominać, jak to rozgromiliśmy wroga. Owszem, powinniśmy wspominać. Powinniśmy chlubić się naszym Panem, który dał nam tak wielkie zwycięstwo. Ale wiedzmy, że wróg czyha za kolejnym zakrętem. Chodzi jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc bądźmy gotowi i niechaj jego ciągłe ataki nie zniechęcają nas. Raczej Wiedzmy, że jest to wyzwanie, aby szukać naszego Boga, oczekiwać na Jego kolejne działanie w naszym życiu, szukać świeżej łaski i mocy każdego dnia, każdej godziny. Wiesz, 23 mówi nam, iż Dawid ponownie zapytał Jachwę. Wcześniej o tym czytaliśmy w czasie tego pierwszego konfliktu na tej samej równinie. I teraz wiersz 23 mówi nam, że Dawid zapytał Jachwę, chociaż odniósł sukces w pierwszej bitwie, zdawał sobie sprawę, że kolejne zwycięstwo wymaga kolejnego Bożego prowadzenia i że jest całkowicie zależne od tego, czy tym razem Bóg go poprowadzi, czy tym razem Bóg się w jego życiu objawi. Zauważcie, że są to ci sami wrogowie, których dopiero co spotkał i pokonał, jest to dokładnie to samo miejsce, są dokładnie te same okoliczności. Więc moglibyśmy powiedzieć, już raz Bóg powiedział, co trzeba robić w takich okolicznościach. Już raz Bóg poprowadził, już pokierował. Szkoda czasu, żeby ponownie się go pytać. Dawid jednak ponownie pytał się Jachwe, Czyż i my nie powinniśmy? Czy możemy polegać, na naszym doświadczeniu, czy też kierować się doświadczeniem innych. Dzisiaj w Kościele modne są sprawdzone metody, wypróbowane narzędzia działania, niezawodne rady ekspertów, którzy mogą się poszczycić odniesionymi sukcesami i mówią nam na konferencjach, w swoich książkach, co mamy robić, aby tak jak oni odnieść sukcesy. Oni mają już sprawdzone recepty, mówią z czym się zmagali, jak sobie poradzili, tylko mówią wystarczy, że zrobisz to co my i odniesiesz sukces. I oczywiście wszystko to bardzo pouczające i cenne i możemy wiele się nauczyć. Jestem jednak głęboko przekonany, że nie może to zastąpić naszego kornego, pełnego spolegania na Bogu, poszukiwania Jego woli i Jego drogi działania. W każdej jednej życiowej sytuacji. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu, nie który polega na ludzkich metodach, na ludzkim doświadczeniu, na ludzkiej mądrości, ale ten, który w Panu, w Jachwe, w żywym Bogu ma swoją ufność. Wzrok najlepszych ekspertów przebiega jedynie po powierzchni, tylko Boże oko bada głębokości. Doświadczenie najlepszych ludzkich praktyków nie może się równać z Bożym doświadczeniem. I jak bardzo nie cenilibyśmy sobie ludzkiej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, pamiętajmy, że poleganie na nich niesie w sobie groźbę przekleństwa. Natomiast kto ufa Jachwę, ten jest bezpieczny. Kto oczekuje na rady wszechmocnego, ten nie będzie zawstydzony. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale Dawid nie przegrał jeszcze żadnej bitwy w swoim życiu. Mówię o tych bitwach na polu bitwy, nie mówię o osobistych bitwach, ale mówię o tych działaniach, które podejmował pod sztandarem Jahwe. Co więcej, do końca swego życia nie przegra ani jednej. I mimo swego wieloletniego, militarnego doświadczenia i dopiero co odniesionego zwycięstwa nad tą samą armią, w tym samym miejscu, która ponownie próbowała mu teraz zagrozić, Dawid pokornie uniża się przed swoim dowódcą, przed panem niebiańskich zastępów i jego pyta o wojenne plany. I zauważcie, iż odpowiedź Jachwę jest inna niż tą, którą otrzymał z tymi samymi wrogami w tym samym miejscu, w tych samych okolicznościach. Wtedy Bóg powiedział – ruszaj! Teraz zaś wiersz 23. Czytamy, że pan odpowiedział mu: "Nie ruszaj". Wtedy: "Ruszaj. Teraz nie ruszaj. Lecz zajdź ich z tyłu i natrzy na nich od strony krzewów balsamowych, albo jak niektóre przekłady mówią, drzew morwowych". To jest mowa o jakimś krzewie czy drzewie, które wydziela pewien balsam. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy jachwę pójdzie przed tobą, aby pobić wojsko filistyńczyków. I powiem, że to mnie uderza w tym fragmencie, że zupełnie inna koncepcja walki niż poprzednio. Tak jak powtarzam jeszcze raz, Ci sami przeciwnicy, to samo miejsce, te same okoliczności uderzają pod tym samym sztandarem Boga Wszechmocnego, a jednak Boża taktyka jest zupełnie inna. I to mnie czegoś uczy, że nie możesz jedynie patrzeć ludzkim wzrokiem na okoliczności, na wroga i teraz szukać tych ludzkich sposobów, które są sprawdzone. To mi dowodzi tego że w każdej jednej sytuacji Bóg, który widzi więcej, może mieć zupełnie inny plan działania. Nie możemy schematycznie podchodzić do ludzi, do ich problemów. Nie chcemy, żeby nas traktowano schematycznie. I z pewnością nie powinniśmy traktować innych ludzi w taki schematyczny sposób. Zawsze te same słowa, te same formułki, te same działania, wiecie, jak w niektórych organizacjach. Nauczą ich, wszyscy idą i to samo, do każdego to samo, to samo, to samo. To samo. Nie. Bóg tak nie działa. Bóg wie, co jest w sercu każdego jednego człowieka i jednego trzeba ostro napomnieć, a na drugim trzeba się użalić, chociaż mogą mieć bardzo podobne okoliczności, ale trzeba zupełnie inaczej podejść. Jednego trzeba wysłuchać, a drugiemu zatkać usta i nie pozwolić mu mówić. Chociaż często okoliczności mogą się wydawać identyczne dla ludzkiego wzroku, jednak w każdej indywidualnej sytuacji Potrzebujemy szukać Boga, ufać Mu i być posłusznymi, gdy prowadzi nas w taki czy winny inny sposób. Oczywiście możemy próbować doszukiwać się powodów zmiany taktyki walki w tej sytuacji. Skoro pierwszy raz Dawid zdecydował się na taki frontalny atak i rozbił filistyńskie szyki jak rwąca rzeka, to filistyńczycy mogli poczynić szczególne przygotowania na tego rodzaju atak, Zajści ich od tyłu pod osłoną krzewów balsamowych musiało być dla nich nie lada niespodzianką. Jednak sednem taktyki Dawida nie jest jego militarny geniusz, ale pokorne posłuszeństwo objawionej mu Bożej woli i strategii działania. Oto człowiek według Bożego serca, który czekał na swojego Pana który działał na Jego Słowo, gdy było Mu dane. I ta Boża strategia przedstawiona Dawidowi w wierszu 23 i 24 to duchowy wzorzec, który winniśmy naśladować w naszych życiowych bojach. Zauważcie, że ta Boża strategia zawiera konkretne wskazówki dotyczące postępowania w danej sytuacji. Zawiera obietnicę Bożej obecności, i pewnego zwycięstwa oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ich doświadczyć. I spróbujmy po kolei tym elementom się przyjrzeć. Po pierwsze widzimy tutaj konkretne wskazówki, konkretne przykazania, którym musimy być posłuszni. W tym przypadku Bóg mówi nie, nie idź, nie ruszaj, ale obejdź ich od tyłu. Tak? Tu mamy konkretne wskazówki, konkretne przykazanie, co Dawid ma robić. I wiemy, że i nam Bóg daje konkretne wskazówki, co mamy robić i czego nie mamy robić. Bóg mówi do nas. Oczywiście mówi do nas w różnoraki sposób. Ostatnio też o tym mówiliśmy. Mówi przez ten cichy, łagodny głos Jego Świętego Ducha, który może być słyszany w sercu każdego Bożego Dziecka. Mówi do nas przez nasze życiowe okoliczności, powodzenia, klęski, doświadczenia, choroby wyzwania, jak i chwile ukojenia. One wszystkie są pełne Bożych wskazówek i Bożych objawień, jeśli tylko mamy oko, które patrzy i ucho, które słucha. Bracia i siostry, a także nawet ludzie spoza Kościoła mogą być kanałem, przez który Bóg próbuje nam coś przekazać. Nade wszystko mamy spisane słowa Boga żywego przetłumaczone na nasz ojczysty język i dostępne nam 24 godziny na dobę. I przez to słowo poznajemy ogólny, jak i szczególny Boży zamysł, który dotyczy każdego człowieka żyjącego w każdym zakątku ziemi we wszystkich epokach, a więc i nas, żyjących dzisiaj na tej kaszubskiej ziemi. Dzięki temu słowu poznajemy naszego Boga, i uczymy się odróżniać Jego głos od innych. Bracie i siostro, czy słuchasz tego głosu? Czy znasz Boży głos? Czy uważnie wsłuchujesz się w Niego? Czy pragniesz poznawać Bożą wolę i pełnić ją? To niby oczywiste pytania w Kościele, na które wszyscy odpowiedzą tak. Ale tak jak Adam mówił, jest wiele rzeczy, które są oczywiste tutaj w Boże. Są oczywiste, gdy czytamy je i mówimy na nie amen. Ale nie są tak oczywiste w naszym codziennym życiu. Mówimy tak, trzeba czytać Biblię i modlić się każdego dnia. Ale czy czytasz Biblię i modlisz się każdego dnia? Mówisz tak, trzeba świadczyć o Chrystusie, temu światu. Czy świadczysz? Trzeba czynić dobrze, póki mamy czas. Czy czynisz? Czy po prostu mówisz amen, amen, amen. I nie czynisz, jak głupiec który buduje swój dom na piasku. A więc pytam ponownie, czy uważnie wsłuchujesz się w Boży głos? Czy znasz Boży głos? Czy kiedy przychodzą do twojego serca jakieś myśli, czy jesteś w stanie odróżnić to, co się tam dzieje i czy jesteś w stanie powiedzieć, to Bóg do mnie mówi? Albo to szatan mi kusi, to moje własne porządliwości, to głos z tego świata. Czy znasz na tyle Boży głos, czy znasz na tyle Jego Słowo, że jesteś w stanie odróżnić, gdy przychodzi do Ciebie brat czy siostra, gdy przychodzi do Ciebie człowiek i coś Ci mówi, czy słuchasz ich i mówisz, to Bóg do mnie przemawia, czy też mówisz, nie, tym razem to oni są narzędziami złego. Gdyby przyszedł do Ciebie święty Piotr i coś do Ciebie powiedział, to co, przyjąłbyś to dlatego, że to święty Piotr mówi? Pan Jezus pewnego razu powiedział do niego, idź precz szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Chociaż sam święty Piotr, a jednak w swej gorliwości i miłości do swego Pana stał się ustami szatana. A więc nie każdy brat i nie każda siostra, gdy coś mówią do nas, mówią z natchnienia Ducha Bożego. Ale też nie każdy niewierzący mówi do nas z natchnienia szatańskiego. Bóg przemówił do swego proroka ustami osła. A więc potrzebujemy... Wsłuchiwać się każdego jednego dnia w Boży głos, który wyraźnie rozbrzmiewa w Jego słowie, ale też i w innych miejscach, w których możemy Boga usłyszeć, możemy odebrać Boże lekcje. Kwestia tylko, czy chcemy słuchać, czy szukamy tego Bożego objawienia, czy pragniemy poznawać tą Bożą wolę i pełnić ją. Jeśli tak, to mamy tę samą obietnicę, której uchwycił się Dawid. Jahwe pójdzie przed tobą, by pobić wojsko filistyńczyków. Wierzysz w to? Czy myślisz, że jesteś w stanie stanąć oko w oko z szatanem? Czy myślisz, że jesteś w stanie rozpoznać jego kłamstwa, przeciwstawić się jego pokusom o własnej sile? Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli masz z nim wygrać, to możesz wygrać tylko w mocy tego, który go pokonał? Mamy Adama i Ewę w raju, którzy byli bezgrzeszni, którzy nie znali grzechu w żaden sposób, a jednak zostali zwiedzeni, a jednak sprzeciwili się Bogu, który uczynił im tylko dobro. O ileż bardziej my dzisiaj, jako jego potomkowie, skażeni ich grzechem, mający w sobie samych zalążek nieprawości, nie jesteśmy w stanie pokonać szatana. Tylko Jezus Chrystus był w stanie odeprzeć wszelkie jego ataki. I to Jego zwycięstwo musi stać się naszym zwycięstwem. Jeśli chcemy zwyciężać, to On musi iść przed nami. I On musi być naszą tylną strażą. Tylko w Jego zwycięstwie jest nadzieja naszego zwycięstwa, nigdzie indziej. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Że to nie nasze doświadczenie, nie nasza biblijna wiedza, nie nasz rozsądek. To wszystko jest bardzo cenne, ale nie to jest fundamentem naszego zwycięstwa. My w Nim zwyciężamy we wszystkim. Ale tylko w Nim, nie poza Nim. A więc jeśli masz tę postawę słuchania Boga i gotowość, by podążać za Jego głosem, masz też tę obietnicę, że się nie zawiedziesz, że nie przegrasz, że cień wróg nie pokona, ale masz obietnicę zwycięstwa, cudowną obietnicę Jego obecności. Jezus mówi, że jeśli chcesz przestrzegać Jego przykazań, to On i Ojciec przyjdą do Ciebie i będą z Tobą. Będą z Tobą wieczerzać, będą z Tobą mieć bliską społeczność. Nie musisz się bać, nie musisz się lękać. Możesz za apostołem Pawłem powiedzieć, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Cudowna Boża obietnica Jego obecności i pewnego zwycięstwa nad wrogiem. Psalm 44, wiersz 6 mówi, Dzięki Tobie porazimy nieprzyjaciół naszych. Przez imię Twoje zdepczemy przeciwników naszych. O ileż większa jest nasza nadzieja dzisiaj w Jezusie Chrystusie, który powiedział nam, iż daje nam moc deptania po skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjaciela. Nasze zwycięstwo jednak nigdy nie jest wyłącznie Bożą zasługą. Nie jest też naszą zasługą, ale jest Bożym dziełem przy naszym współudziale. To jest wyraźnie tutaj przedstawione w wierszu 24. Popatrzcie, co tu jest napisane. Gdy... Usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych. Wtedy nadszyj rączo. To jest takie ciekawe wyrażenie, które trudno jest przetłumaczyć. Działaj zdecydowanie. Właśnie. To jest takie wyrażenie, które oznacza weź się do dzieła, zabierz się do roboty, ruszaj się, weź się w garści, coś zrób. To jest tego typu wyrażenie tutaj. Nie bądź bezczynny, tylko działaj. U nas przetłumaczyli rączo nadszyj. A więc... Gdy usłyszysz odgłos, wtedy ruszaj i zobacz dalej, gdyż wtedy, wtedy, gdy ty ruszysz, Tak? gdy usłyszysz, ruszaj i gdy ruszysz, wtedy Jahwe pójdzie przed tobą, by pobić wojsko filistyńczyków. Widzicie tę Widzicie zbieżność tych rzeczy? Widzimy tu ścisły związek między ludzkim działaniem, natrzyj rączo, rusz się, weź się do dzieła, zabierz się do roboty, a Bożą interwencją, wtedy Jachwę pójdzie. Jak w każdej, niemal w każdej sprawie, myślę, że chyba w każdej, ale tak mówię ostrożnie, jak niemal, bo może są jakieś, gdzie potrzeba takiej jednoznacznej determinacji, ale wydaje mi się, że w każdej niemal sprawie potrzebujemy równowagi. Jest zawsze niebezpieczeństwo popadnięcia w jakąś skrajność. I są ci, którzy mówią Bóg jest suwerenny, robi co chce i tak rzeczywiście Słowo Bożna mówi, mówi. Tak? W wielu miejscach czytamy o tym, że Pan czyni to, co Jemu się podoba i nikt nie może Mu się przeciwstawić, nikt nie może pokrzyżować Jego zamysłu. Nikt nie jest w stanie równać się z Bogiem, walczyć z Bogiem, wygrać z Bogiem, cokolwiek wskurać przed Bogiem, cokolwiek Bóg zechce, to czyni. Amen? A więc idąc tym torem myślenia, niektórzy rozumują, skoro Bóg wszystko może zrobić, to kimże ja jestem, że śmiem w ogóle jemu dopomagać? Jakaż to pycha, jakaż to zarozumiałość, żeby teraz wszechmocnemu Bogu taki robal, jak ja, mógł coś w ogóle pomóc. Mógł go w jakikolwiek sposób wesprzeć. Czy on mnie potrzebuje? Nie, to pycha, to zarozumiałość, że Bóg mnie potrzebuje. Bóg nikogo nie potrzebuje. W jest napisane w dziejach apostolskich. On niczego nie potrzebuje. Nie, jako by potrzebował czego On niczego nie potrzebuje. On wszystko ma, ma wszystkie zasoby, wszelką moc, wszelką wiedzę, co my możemy dać? Jak śpiewałam w jednej pieśni, cóż ci panie mogę dać? Nic nie mam, tylko puste ręce przynoszę. Tak? No dobra, pieśń. Jak się dobrze to, jeśli to właściwie rozumiemy, to jest dobre. Ale niektórzy po prostu w ten sposób rozumieją Boże działanie w swoim życiu, że Pan Bóg po prostu za nich wszystko zrobi. A oni siedzą na swym błogosławieństwie całe życie i po prostu nic nie robią. Nie, to nie tak. Gdy usłyszysz odgłos stąpania. Rusz się, weź się do dzieła, zabierz się do roboty, a wtedy Jachwę pójdzie przed Tobą. Oczywiście jest druga skrajność. Są ci, którzy w ogóle nie czekają na Boga. Oni uważają, że wszystko w ich rękach i zbawienie ludzkości, i świat, wszystko oni muszą zmienić. I oni harują od rana do nocy, żeby Bogu coś dać i z siebie coś ofiarować. I samych siebie poświęcają i swoje życie i wszystko, ale w tym wszystkim brak jest. Boga, jego mocy. W tym wszystkim są tak zapracowani dla Niego i tak oddani, i tak poświęceni, że mijają się z tym, co może ich pracę i ich wysiłek uświęcić i napełnić mocą, która przewyższa ich wszelkie zdolności i ich możliwości. A więc musimy strzec się tych skrajności. Musimy strzec się polegania na sobie i na naszych wysiłkach, na naszych środkach finansowych, talentach i tych wszystkich rzeczach, które Bóg nam dał. Z drugiej zaś strony nie możemy być ludźmi, którzy bezczynnie siedzą i mówią, że Bóg wszystko zrobi, że my nic nie możemy uczynić, że my takie biedne robaczki, że my tacy słabi. Czasami z niektórymi rozmawiam, to po prostu śmieje się, dosłownie się śmieje, cytują mi wiersze biblijne. To jest niesamowite, jak człowiek potrafi powykręcać Boże drogi, i jeszcze Biblią się posługiwać. Ostatnio rozmawiałem z takim jednym. Po prostu takie babole wali w życiu. To szok. Takie głupoty. Mówię, człowieku, no zastanów się, pomóc się, porozmawiaj, nie rób takich kroków. I On mówi mi, kiedy jestem słaby, Bóg jest mocny. Boża siła objawia się w moich słabościach, czyli w mojej głupocie, w moich wszystkich błędach. On widzi Bożą moc, która oczywiście nie, nie objawia się właśnie w tym rzecz. Gdyby się objawiała, no to wtedy byłaby inna sytuacja, ale tu się nie objawia. On się łudzi, że się objawia, albo sobie wmawia, że się objawia, kiedy po prostu... Nie, to nie tędy droga. I wiecie, jak człowiek tak posiedzi na takim właśnie stołku Bożej suwerenności w cudzysłowie i w końcu jak mu ten stołek się zawali, to on się zrywa wtedy i zaczyna się tłuc na lewo i na prawo. Nie? Wtedy się zabiera do dzieła. Nie, mówi, ja muszę się... Ja muszę zakasać rękawy. Ja muszę się za siebie wziąć. Ja muszę... I ta druga skrajność... Potrzebujemy równowagi, bracia, siostry. Naprawdę równowaga to jest piękna rzecz. Kiedy nasza ufność jest w Bogu, kiedy wiemy, że bez Niego nic nie możemy uczynić, ale gdy On nam da sygnał, wtedy my zabieramy się do roboty. Nie siedzimy bezczynnie, ale robimy to wszystko, do czego On nas w Swojej łasce uzdalnia. I wtedy możemy oglądać zwycięstwa. Pomyślmy przez chwilę, bracia, siostry, czy przypadkiem, tutaj nie leży sekret wielu naszych porażek. Że może próbowaliśmy w wielu sytuacjach robić coś bez pytania się Boga, bo po prostu uważaliśmy, że tak jest dobre, że to oczywiste, że przecież ten tak robi, tamten tak robi, wszyscy tak robią. Nie ma co się modlić, nie ma co się pytać, trzeba robić, trzeba działać. I może zastanawialiśmy się, czemu Bóg tego nie błogosławi, co się dzieje. Albo może inne sytuacje, kiedy modliliśmy się, modliliśmy się i modliliśmy się i modliliśmy się i modliliśmy się i prosiliśmy wszystkich o modlitwę i nic nie robiliśmy. I dziwiliśmy się, czemu Bóg nie działa, czemu Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę. Przecież tyle się modliłem, tak bardzo Go prosiłem. A co zrobiłeś? Czy szukałeś Bożego sygnału, żeby coś zrobić? Czy podjąłeś wysiłki, czy podjąłeś starania, czy tylko się modliłeś i oczekiwałeś, że Bóg za ciebie zrobi to, co do ciebie należy? To nie jest łatwo znaleźć tę równowagę. Czasami faktycznie nie wiemy, co mamy zrobić. I wtedy dobrze jest czekać, dobrze jest pytać się Boga, dobrze jest upewnić się, że mamy zrobić to czy tamto. Kiedy Pan Jezus powołał swoich uczniów i miał ich posłać na cały świat, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby niszczyli dzieła diabelskie i ustanawiali Królestwo Boże, powiedział do nich, czekajcie, poczekajcie. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie, Obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Ja bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Oni przecież trzy lata byli z Jezusem, mieli takie doświadczenie. Wcześniej przeszchodzili, wypędzali demony, uzdrawiali chorych, słyszeli naukę, znali naukę Jezusa. Jezus mówi, jeszcze nie, jeszcze czegoś wam brakuje, czekajcie, czekajcie kiedy nadszedł ten dzień Pięćdziesiątnicy, Boży Duch stąpił na uczniów Pana Jezusa w widzialny i słyszalny sposób. Nad jej głowami pojawiły się ogniste języki i rozległ się szum jakby gwałtownie wiejącego wiatru. Czyż nie brzmi to jak stąpanie po szczytach drzew? A Nie wiem, co tam było, jaki tam głos Dawid miał usłyszeć. Czy to był szum? Tak niektóre przekłady to oddają. Inne mówią o stąpaniu. Był jakiś wyraźny, widoczny znak, zarówno w tamtym przypadku, jak i w przypadku uczniów oczekujących na wstąpienie ducha. Czytamy, że zostali napełnieni mocą z wysokości i w tej mocy ruszyli, zabrali się za dzieło Boże i wytrwale pracowali, cierpieli, szli, walczyli, znosili wszelkie przeciwności, niszcząc dzieła diabelskie. I wznosząc twierdzę Bożej sprawiedliwości. Bez tej niebiańskiej mocy wszelkie ich i nasze wysiłki nie przyniosą wielkiego rezultatu. O, oczywiście możemy jako ludzie narobić wielkiego hałasu. Możemy stwarzać wielkie pozory aktywności i zaangażowania. Możemy się udzić naszymi cielesnymi dokonaniami i pozornymi sukcesami. Ale Dzień Sądu dowiedzie, że było to tylko siano i słoma które spłoną. Potrzebujemy tej mocy z wysokości, tego nadprzyrodzonego uzdolnienia do druzgotania zastępów wroga i ustanawiania Królestwa Bożego w mocy. Widzicie tę potrzebę w swoim życiu, bracia, siostry? Ja widzę ogromną potrzebę w moim życiu. Wiem, że całe lata spędzone na nauce cenię to wszystko, czego się nauczyłem. Cenię tych wszystkich braci, którzy wykładali mi Słowo Boże, tłumaczyli, wyjaśniali, Cenię te wszystkie książki, które przeczytałem, może nie wszystkie, ale wiele z nich. Kazania, których wysłuchałem i które sam wygłosiłem, ale wiem, że potrzebuję Bożej mocy. Jeśli mam czegokolwiek dobrego dokonać, trwałego, wartościowego, wiem, że sam z siebie tego nie uczynię. Potrzebuję mocy Ducha Świętego i wiem, że ten zbór potrzebuje tej mocy. Musimy jej szukać, nie ustawać bracia, siostry w wołaniu, w poście, aby Bóg udzielił nam tej samej mocy, której udzielił swoim apostołom, abyśmy mogli w tej mocy zmieniać to miasto i jego okolice. Dawid także otrzymał zachętę i znak Bożego prowadzenia w postaci słyszalnego głosu, czy to właśnie szumu, jak mówi Biblia Gdańska w tych szczytach drzew morwowych, czy tak jak u nas jest to przetłumaczone, jedno i drugie tłumaczenie jest tutaj próbą oddania tego, co jest w języku hebrajskim. Od głosu stąpania po wierzchołkach krzewów. Nasze tłumaczenie brzmi tak, jakby był to głos, słyszalny głos maszerujących zastępów anielskich, poprzedzających w tej walce zastępy Dawida. Ale zanim Dawid miał ruszyć rączo, by walczyć, musiał wraz ze swoimi żołnierzami siedzieć w ukryciu i nadstawiać ucha, uszu na Boży sygnał. Spróbujmy wyobrazić sobie przez chwilę tę scenę. Cała armia ukryta gdzieś tam za tymi drzewami czy krzewami, czekającymi na znak. Minuty powoli upływają, niektórym cierpliwość się już kończy. I tam między tymi wszystkimi zastępami Dawida jest cała mieszanina różnych temperamentów, które już widzieliśmy gdzieś tam wcześniej. Gorliwość i zapał nie mogły doczekać się, kiedy wreszcie rzucą się na tego wroga. Niewiara zastanawiała się, czy w ogóle poruszą się te drzewa, czy w ogóle będzie jakiś sygnał. Może nic nie będzie, my tu siedzimy, czekamy, tyle czasu, nic się nie. chyba nic nie będzie, nic nie będzie. Strach wyobrażał sobie, że Filistyni nagle się zorientują i piersi na nich ruszą i w tych krzakach i tam wszystkich wytłuką. Zarozumiałość mówiła, teraz jest dobra chwila, nie czekajmy już tam. Teraz jest, zobacz, jaki dobry moment, oni wszyscy z tamtą stronę są u Teraz ruszamy, nie czekamy, już. A wiara, mówi, cierpliwości, jeszcze nie teraz. Nadzieja, mówi, potrzeba ufności. Aż nagle pojawił się ten znak. Nagle drzewa zaszumiały, nagle tam jakieś odgłosy stąpającej armii usłyszeli. I to był ten moment. Teraz, wtedy, gdy to usłyszycie, wtedy ruszaj, a wtedy Pan pójdzie przed Tobą. Nie wcześniej. Ale też nie później. Nie sieć wtedy i oni idą, dobra, niech oni tam powalczą trochę i wtedy my się ruszymy, nie? Jak już tam połowa będzie leżała, nie, nie, nie. Jak tylko usłyszysz, to ruszaj od razu. Także ważne, żeby dokładnie słuchać tego, co Bóg mówi, dokładnie to, co mówi, zrobić. Nic tam nie dodawać, nic tam nie modyfikować, ale tak jak Bóg powiedział, tego się trzymać. Czy nasłuchujesz stąpania po wierzchołkach krzewów? Czy masz szeroko otwarte oczy? I wytężasz swój słuch, aby rozpoznać Boży moment, kiedy trzeba ruszać rączo, kiedy trzeba żwawo zabrać się do dzieła. Biblia mówi o konieczności naszej ciągłej gotowości i nieustannego czynienia dobrze, zarówno w dogodnym, jak i niedogodnym czasie. Amen. Jednak są w naszym życiu te szczególne, dogodne chwile, wyjątkowe momenty. Kiedy Bóg rusza przed nami i możemy zaobserwować Jego działanie w ludzkich sercach, umożliwiające nam dokonanie czegoś wyjątkowego. Na przykład zazwyczaj ponury i nieprzyjazny sąsiad. Jednego dnia wita się z nami, pierwszy mówi dzień dobry, uśmiecha się, I jakby oczekuje, że zamienimy z nim parę słów. To może być stąpanie po wierzchołkach krzewów balsamicznych. To Boży wiatr, który porusza to, co do tej pory było niewzruszone. Rusz się! Nie stój jak kołek w płocie. Zapytaj, zagadaj, czemu taki pogodny. Spróbuj wskazać na Boga jako źródło wszelkiego błogosławieństwa. Zachęć Go do podziękowania Bogu za to, co dobrego się wydarzyło w Jego życiu. Wykorzystaj tę okazję. Możesz już nikt drugiej takiej nie mieć. Albo odwrotnie. Zazwyczaj wesoły, lekkoduszny kolega w pracy Wydaje się jakiś przygaszony, zadumany. Może jakieś rodzinne problemy, może coś ze zdrowiem, może jakieś życiowe niepowodzenie, poczucie zawodu. Coś, co zmusza go do jakiejś głębszej refleksji. I to może być stąpanie po wierzchołkach krzewów balsamicznych. Boże ożywcze tchnienie, które topi jego plastikowy entuzjazm i pusty śmiech. Rusz się, nie stój jak kołek w płocie, ale zapytaj, czemu taki pochmurny? Spróbuj wskazać na Boga jako źródło wszelkiej pociechy. Zachęć Go do zawołania do Boga w swej potrzebie, do Boga, który może Mu pomóc. Kiedy Bóg porusza wierzchołki ludzkich krzewów, zarówno przez sukcesy, spełnienia marzeń, wewnętrzne jakieś poruszenie, czy też życiowe niepowodzenia, tragedie, zmiany, to powinien być to dla nas sygnał, by się sprężyć, by się ruszyć żwawo by wykorzystać nadarzającą się, wyjątkową okazję, żarliwie się modlić i działać. Czy jesteśmy wrażliwi na takie rzeczy? Czy po prostu mijamy te okazje? I dopiero później, po jakimś czasie się zastanawiamy, ja nieraz miałem taką sytuację, że po prostu, no po prostu nie byłem gotowy, nie byłem czujny. I nadarzyła się okazja. I dopiero po jakimś czasie, dopiero dotarło do mnie, że miałem super okazję, by zaświadczyć o Chrystusie, by coś zrobić. Ale zanim się obejrzałem, już minęła, już jej nie było. Jakże ważne, żebyśmy byli wyczuleni na te powiewy Bożego Ducha. Kiedy widzimy, że Bóg działa w ludzkich sercach, kiedy ludzie są coś bardziej otwarci, jest okazja, by w taki czy w inny sposób wskazać im na Chrystusa, pomóc im, zachęcić ich. Czasami po nabożeństwie myślę, że może więcej się wydarzyć w tych naszych rozmowach niż w trakcie kazania. Że ktoś serce jest poruszone, ale brak jest czegoś. I brat czy siostra, możesz podejść, porozmawiać, coś dostrzec, coś na coś wskazać, coś doradzić, coś pomóc, że ten człowiek wyjdzie faktycznie dotknięty przez Boga. Przyłóż swoją rękę do tego dzieła. Czy się rozglądasz? Czy patrzysz, czy jakaś nowa osoba przypadkiem nie przyszła? A może widzisz, że brat czy siostra siedzą jacyś tacy zbici, jacyś tacy zmęczeni, jacyś tacy obciążeni? Czy, czy, czy próbujesz coś zrobić? Czy próbujesz w jakiś sposób stać się tutaj tym narzędziem Bożym? Czy po prostu wzruszasz ramionami i uważasz, że suwerenny Pan Bóg się wszystkim zajmie? Oby Bóg uczył nas duchowej wrażliwości, pozwalającej nam rozpoznać dni Jego nawiedzenia – jego szczególnego działania, do którego mamy z całą gorliwością i zapałem się włączyć. Obyśmy atakowani przez wroga pokornie pytali naszego niebiańskiego dowódcy o plan działania i doświadczali chwalebnych zwycięstw. Za przykładem Dawida, który uczynił tak, jak mu rozkazał Jahwe, i pobił filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do gezer, a więc tam aż do ziemi filistyńskiej ich pogonił i rozbił ich. Amen. Powstańmy, proszę do modlitwy. Panie na nowo, przypominasz nam, że nie żyjemy w świecie, w którym jest ciągły pokój i sielanka. Myślę, że jesteśmy tego świadomi, bez nawet tego dzisiejszego przypomnienia. Widzimy wokół siebie i w nas samych, i w życiu naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, ciągłe jakieś sytuacje, które pokazują nam, że. Toczy się bój, toczy się walka. Jesteśmy zaangażowani w duchowy i doczesny konflikt. Jak Słowo Twoje nam mówi, to nie jest konflikt z ciałem i z krwią, ale są nadziemskie władze i zwierzchności, wrogie nam siły, które robią wszystko, by nasze życie zatracić. Przychodzą, by zażynać, by kraść, zabijać. I daj nam, Panie, świadomość, daj nam naprawdę świadomość powagi tego konfliktu, w którym się znajdujemy. Tak często gdzieś trywializujemy te rzeczy, gdzieś... Nie chcemy być nadduchowi i dobrze, abyśmy tacy nie byli, ale gdzieś zatracamy tą rzeczywistość duchowej walki, duchowego konfliktu z realnym wrogiem, który jest pełen nienawiści do Ciebie i do tego wszystkiego, co Twoje. Dopomóż nam, kochany Panie, być trzeźwymi, być czujnymi i każdego jednego dnia, gdy stajemy przed tymi życiowymi wyzwaniami, nie ruszać bez modlitwy, bez złożenia naszych trosk, naszych problemów, naszych wyzwań na Ciebie bez poradzenia się Ciebie i wsłuchiwania się w Twój głos, zarówno w Twym Słowie, jak też i przez te inne środki, które możesz do nas mówić. Daj, Panie, też byśmy byli wyczuleni na te sygnały, które nam dajesz, by ruszać, by działać. Zachowaj nas od bezczynności, bez użyteczności, Zachowaj też nas od naszego cielesnego działania, bez Twojego pomazania, bez Twojego prowadzenia w naszym zarozumialstwie i pysze. Pomóż nam, Panie, naśladować tych mężów wiary, którzy wyznaczają nam drogę zwycięstwa, którzy są zapowiedziami i cieniami naszego Pana i Zbawiciela, który pokonał wroga naszych dusz i nas obdarza swym zwycięstwem. Jeśli tylko będziemy słuchać i będziemy posłuszni, proszę, kochany Panie, byś kontynuował Twe dobre dzieło w naszym życiu, dzieło wiary. Szczególnie proszę o tych z nas, którzy są zniechęceni, zmęczeni, obciążeni, Którzy nie mają sił, by dalej walczyć, którzy szukają właśnie tego odpocznienia, szukają tego schronienia przed tym wrogiem, przed tymi ciągłymi jakimiś problemami, i wyzwaniami, ciężarami. Daj, Panie, znaleźć się w Twojej twierdzy, gdzie jest pokój, gdzie jest siła, gdzie jest nadzieja, gdzie jest wiara, gdzie jest ufność, aby nabrać u Ciebie sił, wytoczyć zwycięski bój, aby odziedziczyć te wszystkie obietnice, które dajesz listach objawienia do zwycięzców w zborach. Obyśmy i my byli w ich gronie. Amen.